Ja, wir haben uns ja gerade mit 1. Korinthian 11 beschäftigt. A więc przed chwilą zajęliśmy się 1. Korinthian 11. No, jetzt hat ja unser Bruder lied 133 vorgestellt. Teraz nasz brat podał tą pieśń, która to była 63. Hat mich veranlasst, oder veranlasst mich, noch ein paar Gedanken zu sagen. Ta pieśń teraz. Y Zachęcam je, żeby powiedzieć teraz jeszcze kilka myśli. Ponieważ oglądaliśmy ten, to bardzo poważne zakończenie. Jeśli nie będziemy osądzali siebie samego, to ciągnie to za sobą bardzo poważne konsekwencje. Bardzo niechętnie słuchamy takich słów. Ale.. Mamy to, ten obowiązek, żeby wypowiedzieć jednak takie słowa. Weil es sind. Ponieważ są to myśli Boże. Reagiert Gott heute auch noch so, indem er zum Beispiel das zeitliche Gericht in Form von Schwachheit, Krankheit oder Tod bringt? Pytanie: Czy Bóg dzisiaj działa w taki sam sposób, jeszcze jak tutaj opisane, że Bóg za czasów życia jakiejś danej osoby, która upadła, karci przez słabość, chorobę hmm. lub nawet śmierć. Tak, jest to jak najbardziej możliwe. Was 100 immer ist, Ale to, co w 100% zawsze ma miejsce, am Herrn ist. że w życiu takiej osoby, która tkwi w grzechu, unika radość w Panu. Das wir aus Wort. Wiemy o tym z Słowa Bożego, Każdy z nas wie to z własnego przykrego doświadczenia. Gdy chodzimy hmm. samowolnymi na samowolnych drogach, radość w Panu traci się i nie jesteśmy w stanie zaśpiewać taką pieśń. Erst Johannes 3, die ersten 3 Verse machen das deutlich. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział wyraźnie nam to podkreśla Te słowa nam są powiedziane, że zobaczymy go jakim jest I po tych słowach słyszymy o pewnym stwierdzeniu Przeczytajmy to może Pierwszy list Jana, trzeci rozdział Jest tutaj mowa o tej nadziei przyszłości, teraz jest powiedziane w trzecim wierszu, trzeci rozdział I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty Znamy inne miejsca, w których jesteśmy wzywani kroczyć drogę naszą w świętości ale tutaj nie jest to wzywanie, tylko stwierdzenie faktu, że nadzieja na i oczekiwanie Pana jest bezpośrednio połączone z tym faktem i stwierdzeniem, że taka osoba oczyszcza się, I prowadzi życie święte. I A ile trudności, ile grzechu jest wśród ludu Bożego, vor kurzem die Kirchengeschichte gelesen. Moja żona <coughs> jakiś czas temu przeczytała taką książkę, która nazywa się Historia Kościoła brata Millera. W tej historii opisane są, opisani są krzyżacy. Eine der sind die I jedno z tych najbardziej przykrych wydarzeń w, w tej historii Krzyżaków było tak zwane. Krucjata dziecięca, gdzie werbowano dzieci, którzy szli na wojnę w, w rzekomym imieniu religijnym Zachęcano bardzo młodych dzieci do rzekomej wojny świętej i oni szli, wyruszali w średniowieczu w kierunku no, Zie ziemi świętej tak zwanej to, to znaczy szli do Je do Izraela żeby walczyć o kraj który wtedy był w posiadaniu muzułmanów. Und der Feind der sehen versucht heute ganz besonders junge Menschen genau den gleichen Weg gehen zu lassen. I wróg dusz ludzkich to znaczy szatan do dzisiejszy po dzisiejszy dzień w taki sposób właśnie werbuje szczególnie młodych ludzi żeby szli takimi drogami. Er versucht immer wieder uns von dem Weg der Treue abzuziehen. Ciągle na nowo próbuje odciągnąć nas od drogi wierności. Dlatego, Dlatego ważne jest, żebyśmy ciągle na nowo się wzmacniali przez Słowo Boże. Jeszcze krótka myśl: to nie jest sakrament, Jeśli łamiemy chleb, pijemy Kielich, to nie jest sakrament. W dużych systemach kościelnych tak uczą ludzi Ale Pismo nas to nie uczy nie no, Ale wierzący, prawdziwie wierzący wiedzą, że ich zbawienie przez nawrócenie jest pewne I już jako nawróceni łamią chleb, piją z kielicha A nie to, że ten sakrament ich święci albo zbawia Teraz chcieliby zająć się jeszcze drugą stroną tego łamania chleba Mianowicie tym określeniem tak zwanego stołu pańskiego Przeczytajmy 1 Koryntian 10 Vers 14 -22. Od 14 do 22 wiersza czy coś ja, jest malizny, ale... Przypomnieliśmy sobie jeszcze raz ja, to ja pytanie, które brat Mirek przed chwilą zadał Przeczytamy z dziejów apostolskich drugi rozdział 46, drugi rozdział, 46 wiersz. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Może powtórzymy to pytanie, które brzmiało, ile razy można, jak albo często jak to często to można raz, łamać raz chleb. Są, są zgromadzenia, gdzie spożywają raz w tygodniu. Przepraszam, raz w tygodniu, dwa razy, äh, raz, äh, mhm. razy miesiąc, i później raz miesiąc. Es gibt halt, ich habe noch, wir haben nochmal die Frage wiederholt, wie oft soll man das tun? Denn es ja. gibt Gemeinden, die eben ja. das äh, einmal eine Woche tun, andere ja. zweimal im Monat, andere ja. nur einmal im Monat. Mhm. Also mhm. haben wir jetzt den Vers gelesen oder haben wir noch nicht gelesen? Doch, Zwickau. ich habe schon also, ja. Ja. Mhm. also hier sehen wir, dass die ersten Christen Das gebrochen haben. Więc tu widzimy, że pierwsi chrześcijanie czynili to każdy dzień. Stało się dla nich jasne, że w świątyni żydowskiej nie mogli to już dalej wykonywać. Getan? Czynili to więc po domach. Das heißt nicht, dass jede für sich das hat. To nie znaczyło, że każda rodzina dla siebie w swoim domu łamała chleb. Tylko po prostu znaczyło to, że zgromadzali się w jednym domu rodzinnym i tam razem łamali chleb. das Więc tam zgromadzali się jako zgromadzenie i wspólnie łamali chleb. Teraz przejdziemy do dziejów apostolskich. 20 rozdział, 7 wiersz. A pierwszego dnia, po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać na zajutrz przemawiał do nich. Widzimy, że Paweł tutaj jest w podróży i bardzo się śpieszy. W szóstym wierszu widzimy, że dotarł do Troady. Und Tage. Ale pomimo to, że się śpieszył, czytamy, że spędził u nich siedem dni Am I dalej czytaliśmy w siódmym wierszu, że pierwszego dnia tygodnia po sabacie zebrali się na łamanie chleba Te... I teraz zadamy sobie to pytanie Dlaczego Paweł spędził u nich 7 dni Jeśli tak się śpieszył Odpowiedź na to leży w tym Że chciał odczekać koniecznie to jedno raz w tygodniu Żeby z nimi łamać chleb To łamanie chleba jest też równocześnie Połączone z pierwszym dniem tygodnia To znaczy z niedzielą o tym dniu jest powiedziane w objawieniu 1, że to jest dzień należący Panu. Dlatego niedaremnie mówimy Dzień Pański. I w tym samym dniu też są tak zwane zbiórki. Czytamy o tym w 1 Koryntian 16. I 16, vers 1 i 2.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 więc można powiedzieć, że z biegiem czasu postępowaniu wierzących w porównaniu do wierzących zupełnie początku chrześcijaństwa trochę się zmieniło. I widzimy, że wierzący już nie łamali codziennie chleb, ale z powodu przyjazdu Pawła też nie zorganizowali specjalne teraz łamanie chleba gdzieś w innym dniu tygodnia. Offensichtlich was üblich geworden nur am Tag des Herrn, zum I ponieważ i to jest ostatnia informacja jakaś konkretna czasowa, z której możemy wnioskować, że po prostu stało się to zwyczajem, żeby w pierwszym dniu tygodnia łamać śleb. Więc jeśli dzisiaj w naszych czasach Spotykamy się rzeczywiście zgodnie z tym wierszem Tutaj już tylko raz w tygodniu, żeby łamać chleb To możemy powiedzieć, że to jest zgodnie z tym wierszem Tutaj dzieje apostolski 20 rozdział Słowo Boże nie zabrania nam czynić to częściej ale wiemy, że zebranie się na łamanie chleba jest też, powiązane z pewnym duchowym ćwiczeniem wewnętrznym, żeby po prostu. z pewnością będziemy szybko i myślę, że jeśli byśmy to też czynili cały czas, bardzo często, każdy dzień na przykład To bylibyśmy też po prostu wewnętrznie w pewnym sensie wyczerpani Ale jeśli już wtedy ustano na tym rytmie co najmniej jedno, jeden raz w tygodniu Więc w pierwszym dniu tygodnia, dniu pańskim spotyka się łama ślep to To z pewnością jest to też dobrą zasadą dla nas, żeby ją zachować i to czynić, i też nie czynić to rzadziej, jeśli mogę to dodać. To nie jest sobota, to jest niedziela. To jest to nie ten samstag, sondern ten samstag. Samstag jest Zabat, also kalendarz, jüdischer Tag. Mhm. I z tym samym nie mamy nic do czynienia, ale mamy jeszcze etwas Neues. Der achte Tag jest gekommen, der Tag des Herrn. Der Tag nach dem Samad. Jest też powiedziane, że to jest dzień po Samadzie. My z Samadem nie mamy już nic do czynienia. To jest rzecz żydowska, należąca do Starego Testamentu. Bei Dzisiaj dem... jest ten tak zwany ósmy dzień, ten pierwszy dzień tygodnia, niedziela, dzień pański. Bei dem Samadziem był tak, sieben Tage gearbeitet wurden. Jeśli chodzi o sabat, to było tak, że sześć dni pracowano w tygodniu, a siódmy dzień był dniem odpoczynku. To jest odpoczynek po pracy fizycznej. A u nas jest dokładnie na odwrót. My nie kończymy tydzień pokojem, tylko rozpoczynamy tydzień pokojem. To znaczy, tydzień rozpoczynamy najwznioślejszą rzeczą, zaczyna, zajmowając się Panem. Indem wir Gott als priester und przez to, że Bogu, jako kapłani, kapłanie, przynosimy uwielbienie i dziękczynienie. Jeder ist ja ein priester. Każdy, który naprawdę narodził się na nowo, stał się kapłanem. Petru spricht davon, die spricht davon. Piotr o tym mówi też Księga Objawienia to nam y, podkreśla. I wtedy przebywamy w świątyni, i pytanie jest: dlaczego jest to taka najwyższa czynność, którą możemy wykonywać? Weil es eine auf Gott ausgerichtete tätigkeit Bo jest to czynnością, która skierowana jest w kierunku Boga. I weil es die tätigkeit ist, die wir ewig ausüben dürfen i jest to czynność, którą będziemy na wieki wykonywali, kiedy będziemy już w niebie. Jest to zawsze czymś szczególnym zgromadzać się do imienia Pana. Tak, jak to oglądaliśmy, zgromadzać się jako zbór albo jako zgromadzenie. To, owszem, można czynić też w ciągu tygodnia. Ale Tätigkeit ist jest to, Gott als priester, als heilige priester, Ale najwznioślejsza czynność, którą wykonujemy, w związku z tym to jest to, co czynimy jako kapłanie, przynosząc uwielbienie w powiązaniu z łamaniem chleba. Gut. Lesen wir noch die Kersa aus Stupański. Stupański. Mhm. I verse 14 bis 22. Jeszcze 1 Koryntian 10. 10, a co już? 1 Koryntian 10. Teraz przeczytamy od 14 do 22 wiersza. Przeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądnych.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 Ale jest to przedstawione nam z innej perspektywy. Przed chwilą mówiliśmy o, tak zwanej wiecze, o tak zwanym wieczerzu Pańskim. A tu jest mowa o stołu Pańskim. W obydwu przypadkach czynimy to samo. Persönliche Vorrechte, Persönliche Verantwortung sind der Schwerpunkt in 1. 11. Ale w 1. Korintenie 11 bardziej widzimy osobiste przywileje i osobistą odpowiedzialność. Hier ist der Schwerpunkt Gemeinsame Verantwortung, Gemeinsame Vorrechte. A tutaj w Korintenie 10 bardziej jest pokazana strona wspólnej, wspólnych przywilejów i wspólnych odpowiedzialności. W, 18, to, w powiązaniu z Mateuszem 18, to co już jakiś czas temu rozważaliśmy. Albo też z rozważaniem dziejów apostolskich w drugim rozdziale, już zwróciliśmy uwagę na kryteria tego łamania chleba, które są konieczne, żeby dana osoba mogła czynić to, łamać chleb. Po pierwsze, jeśli osoba chce łamać chleb, musi być wierząca. Musi pokazywać też to staranie prowadzenia Bogu miłe życie. Musi sein in der lehre Dana osoba musi być czysta, jeśli chodzi o naukę Słowa Bożego Rein in verbindung. Czysta, jeśli chodzi o relacje kościelne, powiązania kościelne ich kann nicht proben, mit einem der Alpha ist. Co to znaczy? Ja nie mogę równocześnie łamać chleb z wierzącymi albo z niewierzącymi, którzy twierdzą, że wszyscy będą zbawieni, że cały świat będzie zbawiony. To jest błędna nauka, nie mogę mieć z nią nic do czynienia. Nie mogę też łamać chleb z osobą, która twierdzi, że Pan Jezus nie jest wiecznym Synem Bożym, bo jest to błędna nauka. Nie mogę też łamać chleb z osobą, która twierdzi, że Pan Jezus nie jest wiecznym Synem Bożym, bo jest to błędna nauka. Nie mogę też łamać chleb z osobą, która świadomie i chcąco żyje po prostu na kocią łapę, tak jak się mówi. W der wird allgemein, grzechu, wird allgemein nur noch Korinther 11 In w, pierś, w, ta, w ogólnym świecie chrześcijańskim już ludzie tylko mówią o pierwszym Koryntianie 11. Das heißt, die persönliche verantwortung, die persönlichen vorrechte. Po prostu przedstawiają osobiste przywileje, ale mówią też, że jeśli ktoś łamie chleb, to jest to jego osobista odpowiedzialność. Po prostu mówią, że ten wiersz nie każdy osądza siebie samego. Yy, znaczy, że to jest jego sprawa. Niech on to robi, i, i, a ja z tym nie mam nic do czynienia. Ale tutaj, dlatego czytamy teraz ten pierwszy krok, ten 10, pokazuje nam inną myśl. Jeśli chodzi o wieczerze pańskie, już powiedzieliśmy, są cztery yy, opisy w Słowie Bożym. A jeśli chodzi o stół pański? Znajdujemy tylko jeden opis tutaj. Który tu jest przed nami. Nur Tylko Paweł otrzymał od Pana tą odpowiedzialność, żeby pisać o Chrystusie i jego zgromadzeniu. I i ta nauka, że jest to jedno ciało, którego głową jest Pan Znajdujemy w jego listach Więc w jakim kontekście jest tutaj przedstawiony ten urywyk, który czytaliśmy? Wieder ein sehr ernster, verse 1-13 machen deutlich Alles, was hat, auch zu ist. Powiedziane jest, że od 1 wiersza do 13, mhm. że wszystko to, co smutne też stało się z Izraelem jest napisane, zostało napisane dla naszego pouczenia. Fünf besondere zyny wymienione tu są w szczególności pięć szczególne grzechy, które dopełnił ten lud.. Und wir i y, przywołani jesteśmy do tego, żeby kroczyć, postępować w sumienny sposób das wir in vers 11. Znajdujemy to w 11 wierszu W 12. 12 wierszu Ostrzegano nas przed błędnym y, ocenianiem siebie samego w 13, werden wir ermutigt, 13 wierszu zachęca nas słowo Boże, żebyśmy pokładali auf nadzieję i zaufanie w Bogu, który każdą sprawę doprowadzi do dobrego końca. Dzięki temu, że w tej chwili, w w Bogu, który każdą sprawę doprowadzi do dobrego końca droga przez pustynię zawsze jest nacechowana y, trudnościami, ale też pewnymi y, brakami. I wiara w takich sytuacjach opiera się na Bogu i Słowu, słowu Jego. Gewinnit, an als meine Teraz Paweł w XIV wierszu bardzo tak pozyskająco y, zwraca się do nich, mówiąc najmilsi moi. Diese Korinther, für die er so viel gearbeitet hatte, Ci Koryntianie, dla których on tyle pracował, so bereit, którzy tyle trudności mu sprawili i smutku. Er redet sie seine mówi do nich najmilsi moi. Selbst wurde Frage Nawet kwestionowali jego stanowisko jako apostoł. Paulus musi ihr nicht unser Empfehlungsbrief? Paweł zadał im to pytanie, czy wy nie jesteście naszym listem polecającym, że my nim jesteśmy? So als tak bardzo możemy też po prostu pobłądzić jako wierzący. Sagt, meine Ale Paweł do nich mówi, najmilsi moi. Pierwszy Koryntian 13 mówi, że miłość nie pozwala na gorycz w sercu, tak jest w niemieckim powiedziane Więc na jakie niebezpieczeństwo Tutaj Paweł zwraca uwagę Mówi do nich tutaj Uciekajcie Od bałwochwalstwa Bo oni jako Jeszcze będąc niewierzącymi Stąd, stąd właśnie pochodzili Od bałwochwalstwa And jetzt haben sie etwas von Paulus gehört. I teraz słyszy, słyszeli coś od Pawła die Na przykład słyszeli o tym, że chrześcijanin żyje w tak zwanej chrześcijańskiej wolności I oni tą wolność po prostu, można powiedzieć, nadużywali aż no, na... Do ostatniej kropli, można powiedzieć. Myśleli, że mogą po prostu robić, co im się podoba, nawet w powiązaniu z, e, z bałwanami i e, demonami, które się kryły za tymi bałwanami. Paweł mówi do nich, bądźcie ostrożni, jest to bałwochwalstwem, co tu czynicie. Oczywiście, obraz pewnych bałwanów to jest tylko materią, ale za każdym obrazem bałwanów kryje się demon. A z demonami nie mamy nic wspólnego. Ten urywek możemy podzielić na pewne części. 32 wiersz jest wierszem kluczowym. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Wtedy rzeczywiście tak było, że można było ludzkość podzielić na te trzy grupy. Żydzi, Grecy i Zgromadzenie Boże. Zuerst geht es hier in Versen 1 14 17 um den Teraz, jeśli powiemy coś na temat podziału tego urywku, możemy powiedzieć, że od 14 do 17 wiersza jest y, mowa na temat stołu pańskiego. W Vers 18 geht O 18 wierszu jest mowa o stole, którym miał Izrael. Und der 19 geht es um den Mondentisch. A w dalszych wierszach jest mowa o stołach demonów. A 21 i drugi wiersz są pewną konkluzją tych wierszy rozważanych. Mówi teraz do nich, że przemawiam jak do rozsądnych albo zrozumiałych. Czy Koryntianie byli zrozumiali? Nie, nie byli takimi Czytamy 1 Koryntian, 3. pierwszy wiersz Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych, lecz jak do cielesnych Drugi wiersz Poiłem was mlekiem, nie stałym po, pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Für Leute? Więc kim byli ci Koryntianie? Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział mówi nam, że nie brakowało im żadnego daru łaski. Byli obdarowani. Byli obdarowani. Byli w stanie mówić językami jak mistrze świata in ihnen viel Bóg w własce swej dał im wiele darów Aber sein von ist kein für einen guten, einer Ale obecność wielu darów, tak zwanych darów duchowych Nie jest miarą na stan duchowy miejscowego zgromadzenia Ein Lehrer in Christus hat mal gesagt pewien nauczyciel w Chrystusie kiedyś powiedział, Zgromadzenie jest tam, w dobrym stanie, gdzie znajdują się pasterze. Dla mnie było to bardzo ciekawym stwierdzeniem. On sam ma to, ten dar nauczyciela, ten brat, który to powiedział. Ale mówi, że tych właśnie potrzebujemy, tych pasterzy. Jeśli z nimi jeśli tacy będą wśród nas, to wtedy też nasza społeczność, można powiedzieć, w dobry sposób będzie się rozwijała. Oczywiście zdrowa nauka jest podstawą na zdrowe postępowanie też w życiu. I jeśli byliby tylko yy, pasterze wśród nas, też by to nie wystarczyło. Ale jeśli wśród nas jest wykonywana służba pasterska i każdy z nas, czy ma dar, czy nie ma dar, ma też serce pasterskie, yy, będzie to dokładało do tego, że yy, nasz stan duchowy też będzie się rozwijał, bo będziemy mieli wzgląd jeden na drugiego. Chociaż więc nie byli rozsądnymi lub no, rozsądnymi, Paweł teraz mówi do nich, przemyślcie na chwilkę. Można powiedzieć, ufa im, że są w stanie wypowiedzieć pewną ocenę właściwie powinni byli być zrozumiałymi lub rozsądnymi ale, ale z tych słów wynikamy, że nie byli nim rozpoczyna teraz swoją przemowę tym kielichem błogosławieństwa der Kelch ist ein symbol des Kielich, 17, vers 11. Kielich jest Symbolem krwi. Trzecia księga Mojżeszowa, 17. Dałem krew na ołtarz, aby dokonać y przebłaganie. Deshalb essen wir auch kein Blut. I ponieważ Bóg tak to postanowił, my dzisiaj w dosłowny sposób nie spożywamy też krwi w pokarmie w, To jest rzecz, która była w zakonie zabroniona. Ale też w Nowym Testamencie, dzieje Apostolskie 15 Też ustanowiono w tym spotkaniu w Jerozolimie, że krwi nie wolno było nam spożywać Blut, ein symbol des hingegebenen Lebens. Bo krew jest symbolem danego za nas życia Pana Jezusa. Hier mit dem Blut. I dlatego Paweł tutaj w tym Koryntian 10 rozpoczyna krwią. Znowu jest mowa o naczyniu, o kielichu, a nie o um, zawartości. I nazywa ten kielich kielichem błogosławieństwa. Można powiedzieć, że wszelkie wyniki danego za nas życia Pana Jezusa są tutaj widoczne. My błogosławimy ten kielich. Można powiedzieć, Wielbimy, wysławiamy w Obliczu tego kielicha I ten kielich jest teraz wyrazem Społeczności krwi Chrystusowej Można powiedzieć Pijąc niego Mamy udział We krwi Chrystusowej Das brod, das wir Dalej czytamy, że chleb, który łamiemy, es ist ein der des jest też wyrazem społeczności chrystusowego. Wenn ich also brechen, jetzt więc ja, jeśli teraz biorę udział w łamaniu chleba, haben wir in to widzieliśmy w 1 Kronika 11, że przez to opowiadamy śmierć pańską. Przez samo wykonywanie tego. Więc ktoś, który nie łamie chleb, nie ma udziału w łamaniu chleba, też nie opowiada śmierci pańskiej. Czy jesteście w stanie to zrozumieć? Durch ist hier. Durch Więc przez to wykonywanie tego, co tu jest napisane, wyrażam to, że mam społeczność z Ojcem, z Synem i też mamy społeczność wspólnie ze sobą. 1 1, 9, Teraz przeczytamy pierwszy müssen 1 9. wiersz. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. To powołanie staje się rzeczywistością przy nowo zrodzeniu każdej osoby. I chodzi tutaj o zasadniczą społeczność, którą każdy wierzący od nawrócenia ma z Bogiem. I in 1. Korinther 10 geht es um die Tu w 1. Korinther 10 w naszym urywku jest bardziej ta strona praktyczna tej społeczności, którą wyrażamy przez. Und ich aus dem I ta praktyczna strona polega na tym, że łamiąc ten chleb, pijąc tego kielicha pokazuje praktycznie, że mam społeczność z ciałem i krwią Chrystusa. Jest to też bardzo miłą wskazówką na tak zwaną ofiarę pokoju z Trzeciej Księgi Mojżeszowej. Wszystko zostało dokonane, nic nie trzeba dodać. Darf die gemeinschaft mit Gott genießen. Mogę cieszyć się z społeczności bezpośredniej z Bogiem. Teraz w 17 wierszu nastaje nowa myśl. Er ist verknüpft durch eine begründung. I ta myśl połączona jest z pewnym e, uzasadnieniem, albo no, uzasadnieniem. Und, und doch ist a, a jednak jest to nową myślą. Mówi, że jest jeden Chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Można powiedzieć, te pierwsze wiersze stanowią pewną e, niż, niższy poziom. I teraz Paulus diese untere Ebene i zieht uns nach oben hin. I teraz Paweł opuszcza ten niższy stopień I pociąga nas, na, pociąga nas do góry Mówi, że my jesteśmy jednym chlebem, jednym ciałem Jest to bardzo potężna prawda Ten jest nie tylko jest więc ten tleb nie tylko jest obrazem Chrystusa, der gelitten, der ist, który cierpiał i umarł, ist auch ein Bild von und ale jest to równocześnie też obrazem Chrystusa i zgromadzenia Jego. Na Zgodnie z Efezjan, pierwszy rozdział, dwudziesty drugi wiersz, Jest pan głową nad wszystkim, ale jest on też głową nad zgromadzeniem. Teraz jeszcze Koloson, drugi rozdział. Teraz jeszcze Teraz jeszcze Koloson, drugi rozdział. jest jeszcze Koloson, Twój pierwszy, dziesiąty wiersz, Kolosan drugi rozdział dziesiąty wiersz i macie pełnię w nim on jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzności. Kolosan 1 vers 18. Osiemnaste wiersz. Hauptes Leibes der Person. Głową ciała zgromadzenia. Also eine Einheit zwischen Christus und Angloden. Więc istnieje pewna jedność między Chrystusem i wszystkimi wszystkimi wierzącymi. versammlung haben wir in dreifaher insicht. Zgromadzenie przedstawione nam w słowie Bożym jest w, w, w, w tru y, sposób? Efesja 1 vers 22 23. Efesjan 1 22 i 3 wiersz. Weltweit von Pfingsten bis zu Bierkorn Pokazane nam jest zgromadzenie jako Globalne w znaczeniu też czasowym Od, um, od um, Zielonych świąt Aż do przyjścia Pana 1 Koryntian 12 27 wiersz Znowu Pokazane nam jest, że Wy jesteście ciałem Chrystusowym To znaczy Koryntianie, miejscowe zgromadzenie to Versammlung das, das Więc tu powrót. widzimy drugą perspektywę Zgromadzenia. Najpierw widzieliśmy tą globalną, teraz widzimy tą miejscową. On mówi do nich, Wy, koryntianie, tam na miejscu jesteście Zgromadzeniem. und örtlich begrenzt. Więc czasowo i lokalnie y z pewnym ograniczeniem. Und hier sagt Paulus: Wir sind ein Land. A teraz w naszym rozdziale jest powiedziane, że my jesteśmy jednym, jedno ciało. Przecież Paweł nie był w Koryncie. Więc czy należał do tego ciała, czy nie? Więc tu widzimy trzeci aspekt, pod który nam jest zgromadzenie prezydenta. To znaczy... Ta trzecia perspektywa obejmuje wszystkich wierzących, teraz żyjących na tej ziemi, der, e, tworzą to jedno ciało. Der Leib, ein Ausdruck, ciało jest y, pewnym obrazem, immer Ten, to ciało zawsze jest całe, zupełne. In Sinne die nicht mehr zu dem Więc patrząc z tej perspektywy na to ciało, ci, którzy już odeszli do Pana, nie należą do tego ciała. Chociaż oczywiście należą do tego ciała, ale patrząc z perspektywy dzisiejszego czasu, to ciało jest zawsze zupełne, a nie cząstkowe. Paweł też nie mówi do Koryntianom, że wy jesteście tym ciałem chrystusowym z... jak się to mówi? Rod, rodzajnik? Nie, jak się to mówi? W polskim nie ma rodzajnikiem, ale jeśli byłoby napisane, że wy jesteście tym ciałem chrystusowym, to oznaczałoby to, że oni w Koryncie tworzą ciało wszystkich wierzących. Tylko oni są tym ciałem, ale on nie mówi do nich to, tylko mówi do nich w tekście oryginalnym wy jesteście ciało chrystusowe, to znaczy, że oni są... Y, oni reprezentu, reprezentują mi jako miejscowe so zgromadzenie tą całość rozumiecie o co chodzi? bo jeśli by powiedział, że oni są ciałem, to znaczałoby, że oni a nikt inny, ale tak nie było. Ja mhm. muszę Ich habe einfach nur das nochmal erklärt, dass äh, ja. gesagt, dass sie sind der Leib Christi, weil ja. es im Polnischen nicht diesen Artikel gibt. Ja. Okay. Und äh, einfach nur zur Erklärung, dass sie eben nicht der Leib Christi sind, ja. sondern Leib. Des ja Ausdruck. Okay. Und Leib Christi, das ist ein bildhafter Ausdruck für die Versammlung, der deutlich macht, wie innig wir miteinander verbunden sind. Ciao Christusowe jest y, obrazem właśnie zgromadzenia i pokazuje nam też jak ściśle ze sobą jesteśmy związani, wszyscy wierzący. Das leuchtet jedem Kind ein. Każde dziecko to rozumie. <coughs> Bei dem Bild von Braut denkt man an liebe. Ist auch ganz klar. Inny obraz, używany w Słowie Bożym co do zgromadzenia, to jest obraz Oblubienicy. Tam bardziej chodzi o miłość. A tutaj bardziej widzimy to złączenie, połączenie wspólne w tym jednym ciało, w cia, ciele duchowym. Zgromadzenie jako ciało. Ten obraz znajdujemy tylko w listach Pawła. I bardzo no, jeszcze konkretny sposób widzimy to też w 12 rozdziale Korinten, gdzie, są też, gdzie jest też mowa o tych darów. O tych darach. Teraz dalej tu czytamy, że my wszyscy um, jemy. Ten jeden chleb. Jesteśmy uczestnikami, tu jest powiedziane, więc Paweł w pewnym sensie pokazuje im, że jest to zrozumiałe samo przez się, że my wszyscy właściwie powinniśmy być jego uczestnikami. Jeśli biorę. Udział, mam udział w łamaniu chleba, to tym samym e, przedstawiam, że zgadzam się ze sposobem zgromadzania e, na danym miejscu. I pamiętam, o tym, że wszyscy winni to zrobić. wszyscy winni, ale ten, kto to robi, to pokazuje. I der, der das tut aktiv, der zeigt und drückt damit aus, dass alle das tun sollten, wobei nur er das Um i tun. on to tak, Więc jeśli w niedzielę mamy przed sobą ten pleb, Leib, to pamiętamy o tym jednym ciele und sehen jeden in einen i w tym ciele widzimy wszystkich wierzących. Ob seine geistige heimat in der Kirche ist, Nawet jeśli ta osoba wierząca jest dalej w kościele katolickim oder in einer Albo w jakiejś innej chrześcijańskiej organizacji Albo który wyszedł z systemów kościelnych i naprawdę zgromadza się do imienia Pana z, zasadniczo wszyscy należą do tego jednego ciała i są umiłowani przez Pana. Ale nie możemy z nimi wszystkimi łamać chleb, ponieważ tkwią w tych systemach. Bo to, co oni czynią albo w czym tkwią, zaprzecza prawdzie Słowa Bożego. Bo w tym jednym ciele duchowym Jest też tylko jedna głowa I od tej głowy Pochodzą wszelkie impulsy i rozkazy I Jeśli to ciało Ignoruje te sygnały To takie ciało choruje Deshalb jest Dlatego właśnie ta prawda O tym tak zwanym jednym ciele Jest tak kosztowną prawdą Bo przez to w szczególny sposób Czcimy głowę tego ciała To jest Pana Jezusa Bo nie chodzi o nas Ale chodzi o Pana Jezusa Teraz w 18 wierszu przedstawiona nam jest myśl o Izraelu Porównuje to co my teraz mamy w chrześcijaństwie Ten tak zwany stół pański, Z tym co Izrael miał Oni spożywali um, te ofiary rzeźne w świątyni. Was war die A jaki był wynik tego? altar. Konkluzja tego jest taka, że jeśli ktoś pożywa ofiary składane w świątyni, równocześnie społeczność jest z ołtarzem, na którym te ofiary zostały składane. Nowy punkt. I tu teraz widzimy trzeci aspekt. Jetzt kommt er auf den Tisch der zu I mówi teraz w powiązaniu z tym o tak zwanym stole demonów. Er sagt, ist ein etwas? Zadaje im to pytanie, czy. Um, das? In vers 19. Am Ende. Nee, Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom, jest czymś więcej niż mięsem? Czy Bożek jest czymś więcej? Nie, to jest materia. Nie, można odpowiedzieć na te pytania retoryczne. Nie, to nie jest nic więcej. To jest po prostu sama materia. Ale ja muszę teraz powiedzieć coś na temat bałwanów. W Kolosan 3 czytamy na przykład, że chciwość. Jest bałwochwalstwo. 1. Samuela 15 mówi, że samowola, niepłuszeństwo, jest bałwochwalstwo. Christenheit ist am Ende durch eigenwilligen Gottesdienst. Chrześcijaństwo na koniec swego istnienia będzie nacechowane samowolnym yy, oddawania Bogu czci, albo, no. 1 Johannes 5, am schluss, heißt es, Kinder, bütet euch vor den Götzen. W pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale, pod koniec, czytamy, dzieci, wystrzegajcie się, bałwochwalstwa. Wir sehen durch diese Beispiele, das hat nicht nur ein Bezug zu dem, was vielleicht heute in Afrika noch üblich ist, in Indien. Więc, jeśli tu jest mowa o bałwanów, to nie musimy tylko myśleć o Afryce i ich y, figurkach, tylko to jest to rzecz, która bezpośrednio dotyka nasze życie, nieposłuszeństwo Sondern es geht uns alle an. Jest to rzecz, która nas wszystkich dotyczy. Auch die, die Versammlung Gottes gehören. Też ci, którzy należą do Zgromadzenia Bożego. Erz zeigt in Vers 20, dass das, was die Nation opfają, sie den Dämonen opfają. Die Dämonen stehen nämlich hinter den Götzenbildern. das, pokazuje im w 20. Wierszu, że to, co ofiarują tym Dämonom. No, mal, jetzt habe ich den Sinn verloren, was hast du gesagt? Die Nationen die ja. opfern den Dämonen ja. und kommen damit in Verbindung, äh, opfern den Götzen und kommen damit in Verbindung mit den Dämonen. Więc to, co teraz mówi w 20. Wierszu, pokazuje, że Poganie, ofiarując um, te ofiary, ofiarują równocześnie też demonom. Das ist der gleiche Gedanke wie vorher. To jest ta sama myśl, którą też wcześniej widzieliśmy. Jeśli łamiemy chleb, to my wyrażamy, że mamy społeczność z Panem. Jeśli to porównujemy teraz z tą myślą składania ofiar w świątyni, to mówimy, że kto spożywa ofiarę w świątyni ma społeczność z żydowskim sposobem oddawania czci Bogu. I teraz porównujemy to z trzecią, myślę, jeśli ktoś spożywał e, ofiary ofiarowane bałwanom I miał w tym sposobem udział w, tych, e, w tym oddawaniu czci bałwanom To taka osoba ma społeczność z demonami w takim razie Musimy po prostu pewne myśli też przemyśleć do samego końca. I dlatego Paweł mówi, że ja nie chcę, żebyście mieli społeczność z demonami. I w 21 wierszu mówi, że jest to rzeczą niemożliwą. Praktycznie nie jest tak. Ale moralnie jest niemożliwe, wenn ein in Bo wiemy, że praktycznie człowiek może coś takiego czynić, ale moralnie jest to niemożliwe, że ktoś wierzący idzie do świątyni i po prostu ma udział z demonami, społeczność i I mówi im, że moralnie jest to niemożliwe, że równocześnie macie społeczność z Kielichem Pana, a. Równocześnie z kielichem demonów Nie można w takim momencie być uczestnikiem stołu pańskiego I równocześnie stołu demonów I teraz dlatego zadaję to pytanie Czy chcemy pobudzać Pana do gniewu albo do zazdrości? Jest w, niemieckim, w niemieckim powiedzianym tak? Bóg w zazdrosny sposób Czuwa nad tym, co dzieje się Przy jego stole I dalej zadaje pytanie Czy jesteśmy mocniejsi od niego? Paweł innymi słowy zadaje, Mówi do nich Pomyślcie na chwilę Z kim się zdajecie tutaj w, w spór? To jest moralnie niemożliwe Żebyście zwyciężyli in Bóg, który nas wprowadził w tak wielkie błogosławieństwo tego ciała duchowego, którego On jest Głową, Przecież tak nie możemy, no, weźmy naprzeciw. Myślę, że albo mam nadzieję, że troszkę mogliśmy zrozumieć tą myśl o stołu, stole pańskim. Troszkę na temat tej prawdy Chrystusa i ciała Jego. Jest to rzeczą bardzo wzniosłą. I znajdujemy te prawdy jeszcze w wielu innych wierszach Słowa Bożego. Ein hohes Jest to wielkim przywilejem, ale równocześnie powiązane z wielką odpowiedzialnością. Ja mam pytanie, czy praktykują jego zboże, czy praktykują też, czy ido zjeżesz opolsko do domu do do do, korych, do starszych ludzi. Nie frage ob in unseren Gemeinschaften, man das Brot brechen auch hineinträgt in die Häuser von Kranken zum Beispiel chleba to jest tylko rzeczą, którą możemy wykonywać wspólnie. Steht mit der der jest to powiązane bezpośrednio też z miejscowym zgromadzeniem. So kann ich auch nicht Brot und Kelch więc nie mogę brać ze sobą kielich i chleb. I na przykład na jakimś danym miejscu urlopowym, gdzie nie ma miejscowego zgromadzenia, tworzyć na dwa tygodnie, powiedzmy, zgromadzenie i łamać tam chleb. Bo tam, gdzie zgromadzamy się jako zgromadzenie, tam jest der Herr die Kraft, Tam jest Pan, i zgodnie z Mateuszem 18, tam jest też autorytet na tak zwane rozwiązanie i y, związanie. I my przez łamanie chleba nie przekazujemy tylko jakiegoś rodzaju błogosławieństwo, bo jesteśmy już błogosławieni, I ale y, wykonujemy ostatnią wolę Pana.